Three, two, one, zero. Masa krytyczna. w witamy państwa w programie Masa krytyczna nowym. Nowy, nowa masa krytyczna i dzisiaj przed Państwem Martin Lechowicz znowu, który będzie dla Państwa opowiadać o różnych rzeczach, Uy! które są związane z, z polityką. Oczywiście. I chciałem powiedzieć na wstępie, że jak to pięknie mieć marzenia, marzenia, na przykład ja marzę ostatnio sobie jakiś czas, żeby być aktorem, aktorem bym chciał być, chciałbym mieć aktorem. Chciałbym być aktorem, bo aktorzy są przystojni, a ja jestem brzydki. I jakbym był aktorem, to bym był przystojny, za założenie. Aczkolwiek jest ten Francuz, jak on się nazywa? Leon Zawodowiec się nazywa i on jest brzydki jak noc. Ale ponieważ jest właśnie aktorem, to jest ładny. Znaczy przystojny, bo nie ładny, jakby był ładny, to by był gejem, wiadomo. A może jest gejem, bo właściwie jaka kobieta by go chciała? No ale kobiety właśnie go chcą, bo jest aktorem i więc jak jest aktorem, to jest ładny. Ale nie może być ładny, bo jakby był ładny, to by był gejem. No a... Ale chyba nie jest gejem. Chyba, że jest gejem, bo jaka kobieta by go chciała. No ale kobiety go chcą, bo jest przecież aktorem. A jak jest aktorem, to jest ładny. Tak. tak. To ja chciałem powiedzieć, że poezja z Bereźna jest dzisiaj w menu. Dzisiaj jak ktoś nie lubi, to, to, to bardzo mi przykro. A słuchałem sobie podcastu ostatnio pod tytułem Nie mów o tym, czy nie słuchaj tego, czy jakoś to szło. Jak to Nie, ktoś. Nie wspominaj o tym. Zaraz Polka, teraz sprawdzę, jak się to nazywa nazywa się nie mów nikomu, no wiedziałem, że nie mów o tym albo coś, nie mów nikomu no to w związku z tym, że taki jest tytuł podcastu, to ja nikomu nie mówię o tym, że jest taki podcast i teraz też nie powiem właściwie jaki jest adres. no i zaczynał się tak, że, że to, to mówi taka, taka lady i lady prowadząca mówi, że zaczyna dzisiaj, jak słucham się ściągło, to słucham, czasami fajnie gada takie trochę masokrytyczne, a ostatnio to właśnie gada tak, jak teraz gadała, a gadała tak, że zaczyna i coś tam mówi, nie mów nikomu. I zaczyna się coś tam plum, plum, plum, plum. A nie, ona nie ma plum, plum. Ona nie ma podkładu. Ona tak gada po prostu na, na ciszy. No i mówi, że dzisiaj to mam nastrój melancholijny. Dzisiaj to będę smęcić, więc jak ktoś nie chce, to niech teraz wyłączy. No to wyłączyłem. I nie wiem, co było dalej. Chyba z godzinę to trwał, ten odcinek. A ja nie wiem ktoś mi może powiedzieć, czy to słusznie zrobiłem, czy nie, ale ja tak mam. Jak ktoś robi podcast pod tytułem nie mów nikomu, to ja nie mówię nikomu. A jak mi mówi w pierwszej minucie mówienia, że jak ci się może nie spodobać, ci się, to lepiej wyłącz, jak nie lubisz smęcenia, to ja wyłączam. To jest prosty człowiek jestem. No i, I właśnie na tym polega problem z kobietą prowadzącą podcast, że ona przyjdzie i mówi, że wiecie co, ten podcast może nie być dobry, może lepiej go nie słuchajcie. I wtedy wszyscy wyłączają. No bo jeżeli prowadzący nawet nie wierzy w to, że to, co robi, to jest fajne, no to, to tym bardziej ten, co słucha, nie? Nie, to takie polskie podejście jest zawsze. Jak w Polsce, jak coś robisz, to nie możesz powiedzieć, że robisz to dobrze, bo to będziesz takim, takim, takim wiesz, takim chamem od razu, kapitalistą złym będziesz. No, jak coś robisz, po zaczynasz robić, coś nowego, cokolwiek, budujesz dom komuś, nie? To musisz przyjść i powiedzieć... Wie pan, ale ja nie umiem za bardzo domów budować. Ja panu te krzywe ściany mogę postawić, wie pan, bo są dużo lepsi ode mnie. No i, i głupio mi też brać od pana pieniądze. I teraz ty jako kupujący dom, to twoim zadaniem jest przekonać go, że on to zrobi dobrze. I on nie będzie chciał pieniędzy nawet, ale twoim zadaniem jest mu wcisnąć pieniądze. No, bo to ty mu masz powiedzieć, że on jest w tym dobry. albo on sam ma mówić, że jest w tym zły. Ktoś to rozumie w ogóle, to zjawisko teraz? Tak Jak się tego tak opisze z zewnątrz, to widać, że to jest nonsens wszystko, bo powinno być odwrotnie, nie? W jakichś normalniejszych okolicznościach. Czyli przychodzi do ciebie facet i chce cię za kran, powiedzmy, naprawić. To on mówi tak, panie, ja jestem najlepszy fachowiec w Warszawie. Drugiego takiego pan nie znajdzie. I moja robota jest tak dobra, że jestem drogi, ale jakoś kosztuje się to panu opłaci. I co, bierze panu usługę czy nie? Bo nie mam czasu, mam dużo klientów innych też przy okazji. Ja, czy ja panu poświęcę chętnie czas, ale wie pan, no inni też chcą taką dobrą jakość. A ty mówisz, no wie pan, no jest pan, chyba, chyba pan nie jest aż taki dobry, wie pan, ja panu połowę cenę zapłacę. No i tak się targują w tą stronę. No i to jest normalne, a w Polsce widzicie, odwrotnie. Musi przyjść ten hydraulik powiedzieć taki, że ja, nie, ja nic nie poradzę. A z podcastami to to samo. Przychodzi i mówi, nie, ja się boję, ja nie, nie mi się, nie, lipa, lipa. No, ale to, to wtedy świadczy o tym, że jesteś kulturalnym, uprzejmym Polakiem, który, tak jak wszyscy prawidłowi Polacy, powinien uważać, że jest do dupy we wszystkim, co robi. Bo, albo przynajmniej udawać, że jest do dupy, bo jak nie udaje, że jest dobry, to jest źle. Nawet jak jest dobry, to musi być, że nie jest dobry. No, no, więc opisałem teraz to, ale jakbym to opisał, się zastanawiam po angielsku, i słuchałby, słuchałby tego, powiedzmy, jakiś tam Amerykanin, Kanadyjczyk. Słucha i myśli sobie co to za pierdoły w ogóle ten goście, to jest nonsens. Na pewno tak nie jest. Znalazł jakiegoś typa wyjątka, co był dziwny i teraz myśli, opowiada, że to wszystko wszyscy w Polsce tak robią i to by nawet nie było śmieszne. No i, i tu jest problem. Ja muszę to wypróbować kiedyś, zrobię coś po angielsku, pogadam. Muszę znaleźć jakiegoś typa, co Francuza czy coś, co będzie mnie słuchał no, więc teraz sobie myślę jak tu zebrać garstkę, tak, powiedzmy 20 osób międzynarodowych zacząć nawijać po angielsku o tym jak jest w Polsce i zobaczyć jaka będzie reakcja, bo mnie to interesuje coraz bardziej teraz, bo im dziwniej jest, im dziwniejsza mentalność tutaj tym ciekawsza będzie, jest, mam nadzieję tak mi się zdaje, czy może nie jest tak nie, nie wiem, jest? Nie? jest tylko jedna logiczna odpowiedź nie wytrzymam tego wszystkiego No i teraz przyszła ta, ten moment, jak, który przychodzi czasami jak się gada, bez przygotowania, że ja nie wiem co powiedzieć. Zupy zjedz, talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. I w takich momentach zawsze jakbym mały, młody, głupi, to zawsze robię to, takie rzeczy, bo to zawsze jest coś ciekawego. Tak, ja prze... Bo to, to jest zawsze rozrywka. Nie? Jak już nie ma nic do powiedzenia, nie da się nic wymyślić, albo ktoś nie ma siły już Ja już nie mam siły, nie mam siły, to możesz zrobić stand-up comedy. W Polsce stand-up comedy to jest prosta sprawa. nie Jak gdzieś tam widziałem brytyjskie stand-up comedy, gość wychodzi na środek, improwizuje, najpierw to się w ogóle przygotowuje, dwa miesiące do występu, wymyśla jakieś takie sprytne, inteligentne dowcipy na aktualne tematy, albo nieaktualne. No i gada, gada, nawija i to musi mówić inteligentnie, ale śmiesznie też tak. Ostro, ale tak, żeby ludzie jednak nie pożegali się. A w Polsce to jest prosto. Wprost wychodzi Ferdynand kiepski i robi tak. I już i wszyscy... Tak się śmieje prawdziwy Polak, a potem jest tak i wszystko w porządku. Ja się zastanawiam, czy taki bardziej jest fajniejszy humor, na przykład jak poezja z Bereźna. Czy to jest fajniejszy humor? Ja nie wiem, czy jest fajniejszy, ale wymaga więcej inteligencji. Czy na przykład, załóżmy, że wymyśliłem sobie subskrybowany program rozrywkowy, który ma być po prostu śmieszny i już. I załóżmy 5 zł na miesiąc subskrypcja i... I tam przez internet by się ściągało, żebym tak przygotował porządnie i by była kupa zabawy i by było porządnie, nie? I by było wiadomo, że co tydzień będzie się z czego pośmiać. To czy by się znalazło tyle osób, żeby w ogóle to miało jakikolwiek sens? Za 5 zł na miesiąc. Za 5 złotych na miesiąc, żebym se mógł... Kurde, nie, to by musiał... Ile osób tego słuchać? 100? Nie, to jest bez przesady. No ze 2000 subskrybentów. Comedy show. Nie, to, to nie, nie do zrobienia, to nie. No, a chyba żebym zrobił taki y, program może inny: subskrybowany program komediowy przez internet za 5 zł na miesiąc, w którym, którym bym co tydzień puszczał odcinki, a w nich by było na przykład. I tak cały czas, przez pół godziny. A ludzie by tam kwiczeli ze śmiechu normalnie, a potem było ten i płacą, i wymagają więcej, a potem by były komentarze. Martin, spróbuj jeszcze pierdzenie grubasa w wannie. Masz takie? No i ja szukam pierdzenie nie. grubasa w wannie i puszczam, proszę bardzo, nie? I już, już wszyscy się zadowoleni. Także no nie, no. Ja wiem, że wychodzi teraz znowu na to moja polonofobia jakaś znowu. Polakożerstwo. Że ja uważam Polaków za prymitywów. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Może ja jestem chory na nienawiść. Może tak być, że jestem chory na nienawiść. nie wiem, Muszę jakoś sprawdzić. Może jest jakaś lecznica. Jest jakaś lecznica pod wezwaniem Ojca Rydzyka i przenajświętszego Jarosława Kaczyńskiego, a przepraszam, Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci i błogosławionego, prawda, przy coś tam wyniesionego na ołtarze, eee, no bo sam się by nie wspiał, bo trochę za niski, więc się go wynosi na ołtarze. O, to dobry jest scenariusz na komiks. O, to, to wyślę rysownikowi, bo ostatnio coś mu nie wysyła. Co by tu powiedzieć? Tak. Aha, o czym to ja mówię? Aha, no więc, czy mnie trzeba leczyć? No, ja bym chętnie się zgłosił na jakieś leczenie. W sanatorium poproszę. Znaczy, oczywiście, to nie za moje pieniądze, bo to jest kwestia społeczna. To jest palący problem społeczny. Martin Lechowicz jest chory na nienawiść, polonofobię, polakożerstwo. I z, dla dobra publicznego i społecznego należy go wyleczyć. Za, oczywiście, państwowe pieniądze. Najlepiej, żeby to była kuracja długotrwała, w ciepłym miejscu, w sanatorium może, jakieś bicze wodne, czy nie, bicze wodne to nie, gorące źródła poproszę codziennie, leczenie alkoholem by mogło być, dobrym jakimś koniakiem, czy czymś. Koniaku nie piłem nigdy, to jest to błąd. No to piwo choćby, no. No musi, czymś trzeba leczyć. Kurde, nawracać na tą polskość. A to wódką by trzeba, jakby to... Ale załóżmy, to jakieś, no, są ludzie, co są... Leczą innymi metodami alternatywnymi, czyli bez wódki. No i co? Ja, żeby mnie tam... jakby to mogło wyglądać? No fajnie by wyglądało. Ja bym tak poproszę na miesiąc takiej kuracji. I wychodzę potem i mówię... Pierwsze co wychodzę, to łapię, przechodnia na ulicę i mówi, Panie, słyszał pan? Ruscy pod Smoleńskiem mgłę wyprodukowali i wtedy wszyscy z okien by te, takie błogie uśmiechy kiwaliby do siebie głowami ze zrozumieniem, z głęboką satysfakcją i łza wzruszenia pojawiłaby się w oczach pielęgniarki e, przy okazji e, ten, siostry zakonnej z klasztoru Karmelitek-Bosych pod Toruniem też i ze z, łzą wzruszenia patrzyłaby jak Prawie straconego Martina Lechowicza nawrócono na prawdziwą polskość. I byłbym zdrowy. No, niewykluczone, że tydzień później by mi się pogorszyło gwałtownie i trzeba by było mnie znowu wziąć na tą kurację na miesiąc. Podejrzewam, że pogarszałoby mi się gdzieś koło z listopada. Ja tak, tak myślę, że, że to jest możliwe, i gdzieś koło tam 1 listopada gwałtowne pogorszenie by następowało, taki nawrót. No i trzeba by mnie trochę doleczyć znowu w tym sanatorium leczącym z polonofobii. No i tam na miesiąc. a nie, to, to no na miesiąc, no na miesiąc by mnie wyleczyli, potem by wyszedł, za tydzień bym znów, znowu by mi się pogorszyło. Przypadkiem właśnie to bym wzięli na dwa miesiące. I tak gdzieś koło marca myślę, że by już leczenie dało skutek no i, i bym sobie przez ten, wiem, no 7 miesięcy w roku bym sobie egzystował już zdrowo, prawda? I potem znowu zima, żeby była to to. To w zimie coś się pogarsza, tak, tak. No, to, to ja zapraszam, jak są jakieś lecznice, żeby się zgłosiły. Tylko pamiętajcie, żeby tam no musi to po, na poziomie jakimś być to leczenie, telewizja tam, no nie musi, ja i tak nie oglądam. Aha, nie, no to jako le żeby leczyć człowieka na polskość, to niestety jest niezbędna telewizja. Prawdziwy Polak to nie może być bez telewizora, to w ogóle jest nonsense. No to oni by dali telewizor i tam by dodawali sztucznie programy, których normalnie nie ma, czyli te wszystkie dziękiewicze by były i Wilcztajny, i Pospieszalskie koniecznie, i y, program Mgła by szedł, ten film Mgła co raz na tydzień gdzieś i Sienkiewicza dużo myślę Potop ogniem i mieczem, raz na miesiąc przynajmniej, przynajmniej raz na miesiąc y, co jeszcze? no transmisję mszy, Bogu Rodzica na zakończenie programu y, i hymn, y, zdecydowanie hymn, śpiewany oczywiście przez błogosławionego, wyniesionego na ołtarze Lecha Kaczyńskiego Albo Jarosława, ja nie wiem, bo ja trochę nie rozróżniam. Tu to jest też efekt choroby przecież, że ja nie rozróżniam. To nie moja wina. No ja mówię, ja chcę na leczenie, ja chcę na leczenie. Pójdę po prostu manifestować pod Sejm i mówię, domagam się leczenia. Domagam się darmowej kliniki leczenia spolonofobii. To nie jest moja wina, że jestem chory. To jest, to jest manifestacja, kurde. To jest impreza. Jak mnie słuchają jakieś krasnoludki albo inne pomarańczowe alternatywy, to jest pomysł bardzo dobry, myślę. Yy, domaganie się leczenia państwowego yy, z choroby polonofobia i polakożerstwo. Tak. To jakby co, to ja sobie to spróbuję, spróbuję sobie zapamiętać, że jestem chory i jakby ktoś coś, to ja to ja napiszę jakiś artykuł, że, że to nie jest moja wina i będę... Albo nie, wiem, co zrobię. Jak ktoś mnie będzie tutaj krytykował za kolejne wybuchy, nawrotów, choroby, to ja będę... Yy, to w ramach choroby to mogę. To dostanę nagłego rozdwojenia jaźni i jako pani Halina odrowąż, przynajmniej Jadwiga odrowąż pieniążek, napiszę tam, prawda, do tych, co krytykują, że czy ludzie, no, bądźcie łagodni. Nie, nie, ludzie. Tu, tu, przepraszam, w Polsce nie są ludzie. Rodacy. Rodacy, kochani, Polacy, bądźcie łagodni dla tego człowieka, przecież to nie jest jego wina, że jest chory. I ona wtedy ich uspokoiła i a, a chyba, że tak. O, to módlmy się za niego. I już będzie spokój, a potem nagłe rozdwojenie jaźni mi przejdzie i znowu wrócę do swojego chorego starego ja. Tak to będzie, tak. muszę tutaj ostrożnie nadawać, bo mogę nie usłyszeć dzwonka. Dzwonek mi się kojarzy z, yy, z penisem, nie wiem, dlaczego... No to przepraszam. A to choroba znowu. I ja chcę tu rzec, że muszę ostrożnie nadawać i podsłuchiwać prawym uchem, czy to wszystko jest w porządku. Więc jakby była przerwa, to, to, to przeze mnie znowu. Taka okazja i tak spieprzyć. A teraz właśnie na gadu-gadu rozmawia ze mną jeden człowiek, który mi y, usiłuje mi, uświadomić mnie, że Watykan to znaczy... Co to znaczy? Vatikanus to znaczy ci pogromcy węża, czy jacyś inni, jacyś tam coś z wężem. Dusiciele węża? Czy co? Duszą węże? Że znaczy że to jakieś... Tutaj znowu oskarżenia, że tu księża niby celibat i duszą węża, bo, bo nie mogą z kobietą dać kobiecie węża do duszenia. Nie wiem, czy o to chodzi, że dusiciele węży. No, możliwe, że Watykanu znaczy dusiciel węża. E, no tak, ale to musiało się zmienić dopiero od czasów wprowadzenia celibatu. Tak, to, to nie zgadza się mi tutaj. Nie, to że to się chyba czciciele węża to było. No, więc jak sobie, ja tutaj, jako że jestem chory, bo chory człowiek, no sprawdza. Zdrowy człowiek wierzy, bo jest wierzący. No to jak ktoś mu coś powie, to on od razu wierzy, bo czemu ma nie wierzy? A ja jestem chory, no to nie wierzę, tylko sprawdzę. Objaw choroby. Więc ja sobie sprawdziłem w słowniku angielsko-łacińskim, jak jest wąż po łacinie i no i wyszło mi, że po łacinie wąż to jest kompletnie inaczej no, że jest dużo określeń węża ale ani nawet podobnie nie ma ani jednego więc ja nie wiem dlaczego tak jest ja jeszcze sobie. aż normalnie przeczytam English, Latin Translator jakiś tam uh, Translator, a może być Snake Snake, ok Snake po łacinie to jest 11 różnych określeń. Anguis, kolubra, serpens, coluber, vipera, jakulus, etc., draco, dipsas i stilio. Czy coś z tych słów w ogóle, przynajmniej w przybliżeniu, przypomina jakąkolwiek część słowa Watykan? Gdziekolwiek. Że, bo jedyne, co mi przypomina, to tylko us na końcu, a reszta to ja nie widzę. Za bardzo. No więc coś mi się tu nie zgadza. Jakby w tej błacinie, czciciele to też nie jest, tak? Uh, Snake Worshippers. Sprawdzam po prostu. Worshippers. Choroba to mogę. Snake Worshippers. Kultores Anguis. Anguis. No tak, to kult, kultores anguis. Kultores anguis, no to jest prawie jak Watykanus. To jest niemalże dosłowne. Ale, żeby to zobaczyć, no to trzeba być, przepraszam, ale prawdziwym Polakiem. A, I być zdrowym. I to jest znowu dowód na to, żeby mnie zapisać na leczenie. Darmowe, bo mnie nie stać, ale to nie jest moja wina, że. Czy ja się to jest moja wina? Ja sprzętam, że jestem polonofobem i ja. Nie wierzę, że Vaticanus to jest to samo, co kultores Anguis. Nie jest to moja wina i ja nie mogę za to płacić. Mi się należy leczenie darmowe w sanatorium z gorącymi źródłami, śniadanie, obiad, kolacje. I to nie jakiś, przepraszam, tutaj ryż na mleku, tylko polską kolację, prawdziwą kolację, szlachecką kolację. Tutaj chcę te kotleciki, Jakieś ziemniaczki. Mogą być frytki, chociaż to już takie niezbyt polskie. Tak, co jeszcze takie mogą być? No, przepiórki nadziewane y, tymi rydzami. O, dlaczego nie? Kaczka nadziewana rydzem jest bardzo dobra. Kaczka nadziewana rydzem to jest staropolskie, prawdziwe polskie danie. W ogóle można zrobić jakąś stronę promującą danie kaczka nadziewana rydzami. Najlepsze danie w Polsce. Lecznicze w ogóle. Lecznicze danie dla prawdziwego Polaka. Już polecam. Kuchnia poleca. Kuchnia polska poleca. A ciekawe, czy jest słowo dupa po łacinie. Napisze as. As. Asinum. No jest. A nie, przepraszam, bo to osioł zdaje się. No to nie. To chyba nie o to chodziło. A może takie... I po... No też nie. To ja nie wiem, nie ma. Jakie jeszcze penis, penis, penis, penis, penis? Jak jest penis po łacinie? No penis. Głupi jestem trochę. No to... To może... Może dziwka. Jak jest dziwka? No, dziwka to jest... Lupa! Prostituta! Meretrix! Meretrix. Jakby ktoś nie wiedział, słyszał takie zdanie, bo w ogóle w Polsce jest też zwyczaj, kolejny ciekawy zwyczaj, a nie tylko w Polsce, ale jest, że imiona dobiera się dzieciom, nie, nie na podstawie tego, co one znaczą, no, w ogóle nie ma żadnego znaczenia, tylko na podstawie tego, jak brzmią. I mówi się zawsze, to imię jest ładne, a to nie jest nieładne, nie? Jak gdzieś coś przedstawisz, dziecko komuś i powiesz, nazywa się tam Ziutek, a ktoś powie, o, jakie ładne imię. Albo nic nie powie, bo jest uprzejmy, jeżeli jest obrzydliwe. Ale ważne, że ocenia się to jak brzmi, bo to jest po prostu taka melodyjka. W ogóle można by zamiast imion dawać melodyjki, na przykład jakieś z ta, da da. da. Jak, jest, jak jest ta melodyjka z Nokia? Albo z Nokia, albo z reklamą. I ktoś by się nazywał na przykład tam, tam, tam. Albo by się nazywał ta, da, da. No i, i potem by się na przykład mówiło w telewizji... Ta, da, da. Dla TfWN-u. Jakby mówił ten Newsy. No i tak by się ludzie nazywali. To bardzo ładne by było, bo wtedy by można powiedzieć ładne imię. No jeżeli chodzi o ładność, to po co w ogóle jakieś znaczenie dać? I ja sobie myślę, że ja proponuję teraz parę imion dla dzieci: Lupa, bardzo ładne imię. Lupa Kowalska. Nie, lupa to się zdupa trochę. Nie, to, to prostytuta też to źle. Się... Ale Meretrix? Fantastyczne imię. Coś jak Sandra. Jakaś taka Sandra. Proszę, Sandra. Dodanie. Do, do, do. Beatrix. nie, Meretrix. Meretrix Nowak. Jeziorańska. Meretrix. No i czy ty, Meretrix, lupa prostytuta jeziorańska, bierzesz za męża Penisa Tomasza Wuj Wujkowskiego? On mówi tak. Yes, I do. A, a on mówi. A ja nie, bo właśnie się dowiedziałem, że Meretrix to znaczy dziwka. Więc ja nie chcę mieć żony dziwki. Dobranoc państwu i poszedł. I poszedł i znalazł inną żonę. Brazie. zanim Boezja z Bereźna nastąpi, Bereżno to taka miejscowość, przypomnę, to ja chciałem Państwu przypomnieć, albo nie przypomnieć, bo jeszcze o tym nie mówiłem, ale jest taka inicjatywa, bardzo ciekawa, Spis Powszechny 2011. Nie wiedziałem, że ma być jakiś Spis Powszechny w ogóle. I jak ma być, ma być? No załóżmy, że ma być, tak mi się zdaje, że ktoś wpadł na pomysł, Taki. Właściwie to tylko konsekwencja, to nie jest pomysł, bo spis powszechny mieli zrobić i tam trzeba wpisywać sobie narodowość do rubryczki, jak ktoś przyjdzie i powie, jaki pan jest narodowości. No i z tego, co pisze Rze Rzeczpospolita, z tego, co pisze i mówi poseł Sopliński, będziemy mogli wybrać narodowość spośród 14 narodowości wskazanych w ustawie. No, W przypadku, gdy nie będzie takiej, jakiej się poczuwamy, będziemy mogli wybrać jedną z około 270 pozycji. I chodzi o to, że y, ty możesz być narodowości, jakiej chcesz w ogóle. To nie, nie jest, że tutaj obowiązuje jakaś formalność. Y, I cytuję tutaj, co mówi ustawa. Y, według ustawy y, narodowość, przez narodowość, czyli przy, przynależność narodową lub etniczną, rozumie się, deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców, określonym narodem, blablabla, wspólnotyczym. W każdym razie chodzi o to, że to jest subiektywne, można napisać co chcesz. I ktoś twierdził, ma taki pomysł i propozycję, zostań Dunedainem. Bo to też jest narodowość. Dunedainem. Co jest Dunedain? No Aragorn, prawda, był Dunedainem. To są ludzie, którzy z książki Lord of the Rings pochodzą i Władca Pierścień i to byli ludzie zamieszkujący Westerness kraj, czyli Dunedainowie albo inaczej zapomniałem, jak się już nazywali, bo kiedyś to czytałem, coś tam fascynowałem, to znam te wszystkie nazwy. No, tacy, tacy byli ludzie. Aragorn był właśnie jednym z nich, przywódcą, no właściwie Dunedainów też. I jest też pomnik Aragorna w Polsce, w Świebodzinie, to taki gość z koroną, y, bardzo podobny do tego na filmie. Y, gość też, tenż taką Brodą zarost tutaj. Was. Surowym spojrzeniem patrzy i rękami wita przychodzących y, oddać chwałę, żeby no, tam, oddać fanie. Wita i pokazuje dawną chwałę Dunedainów, y, ludzi z Westernes którzy założyli Gondor i Arnor. No i to jest pomnik właśnie Aragorna. Takie podobne dwa pomniki były też nad wodospadami, wodogrzmotami Rauros, dokładnie według mapy śródziemia stały. Sobie na filmie widać je, bo tam sobie spływałem bohaterowie w pierwszej części, jak płyną sobie z Lorien, to tam na brzegu żegna ich matka boska, czyli Galadriela, dla niepoznaki. Wygląda, to jest procentowa matka boska. Wygląda jak matka boska, zachowuje się jak matka boska, ma wyraz twarzy matki boskiej i tylko się nazywa Galadriela. To jest jedyna różnica. No i, i ona ich tam żegna, prawda, stoi są na tej trawie i tego. I, I oni tam płyną i nagle dopływają, a tam dwa pomniki takich ludzi z rękami, takie wielkie, kamienne no to były pomniki nie Aragorna, ale bardzo, bardzo podobne były. I to pomniki były właśnie ludzi Dunedainów dwóch jakichś, witających ludzi. I w Świebodzinie stoi taki sam pomnik Aragorna, który był najbardziej chyba znanym z Dunedainów wśród ziemi. I jak ktoś by chciał, to ten. Oczywiście to dla niepoznaki będzie to pomnik Jezusa, no ale <śmiech> to nikt nie wie jak wyglądał Jezus po pierwsze. Po drugie Jezus w ogóle zabraniał robić pomników i w ogóle Biblia zabrania robić pomników Boga w jakikolwiek sposób, żadnej postaci mężczyzny ani kobiety. No to, to już wiadomo, że to nie o Jezusa chodzi, tylko o Aragorna, no. Aczkolwiek Galadriela to chodzi chyba o Matkę Boską, bo no tak samo wygląda. No a jak ktoś nie widział wacy Pierścieni, to ja tutaj zapraszam, żeby pierwszą część zobaczył i ocenił samemu, czy to nie jest Matka Boska? No przecież jest, ewidentnie. Albo zapraszam do Świebodzina i niech powie, to nie jest Aragorn, nie jest Aragorn. I teraz strona zostań Dunadanem. dunadanem.pl jest zostan... zostan dunadanem. No, zostan dunadanem. Można tutaj akcenty zmienić. Zostan dunadanem.pl I, i tam już można dopisać i powiedzieć, że ja to lubię. I wtedy ci wyjdzie napis ty to lubisz, kropka. I możesz wtedy kliknąć w nie lubię. I napisze ty tego nie lubisz, no bo to Facebook tak ma, że możesz lubić albo nie nie możesz nic więcej, możesz tylko lubić albo nie to tak jak wybory to myślę, że Facebook przygotowuje ludzi do wyborów możesz lubić tą partię albo nie i naciśnij guzik ty to lubisz albo nie. niedługo jak będą wybory to już nie będzie tak, że będą na kartkach się coś zaznaczać krzyżykiem, tylko będzie będą wybory przez Facebooka i tam będą dwie strony, strona PiS na Facebooku i strona PO i albo to się uprości za jakiś czas żeby, bo ludzie będą trochę mieli trudności zrozumieniem co to jest PO i PIS i będzie po prostu partia A i partia B i będziesz miał do wyboru kliknij lubię to albo w drugim nie lubię tego i ten kto będzie miał więcej lubię to ten będzie rządził potem i, i będzie mógł powiedzieć ile, o ile podnosimy podatki no i będzie mógł sobie dysponować tymi podatkami potem, gdzie chce i jak chce, nie? A my będziemy sobie mogli wybrać, kto nas okrada, bo co to tym... no, no wiecie, dla nas to jest jedno kliknięcie tak naprawdę, co, to, co nam to przeszkadza? A dla nich to jest ważne, oni mają potem kupę pieniędzy, oni coś mogą z tym zrobić, oni sobie coś kupić mogą. No to co ci to przeszkadza? No kliknij, że se ja lubię, no że no to problem jest w ogóle... No i dobrze. I teraz chodzi o to, że jak będzie ten spis powszechny, to żebyś napisał, że jesteś Dunadanem. Yy, I że się poczuwasz do tego pomnika, że to jest twój pomnik i ty tak ten. I nie mamy trochę strojów ludowych, ale może się uda zorganizować, jakby więcej Dunadanów było. No. Albo jak kogoś innego chcesz być, nie wiem, narodowości, ja wiem jakiej, Czubaka, jakiej był narodowości. Ten z Gwiezdnych Wojen. Czubaka to był czui, czuj. Jak oni się nazywali? Czubanka był. To jakaś ta rasa nazywała? Cholera. Łuki, Łukis. No, napisz sobie, jesteś Dunadanem, drugi może być Łukis. A trzeci najpierw Ślązakiem, a czwarty napisze Polakiem, ale może za dużo już tych Polaków jest. Trzeba zrobić taki kraj wielonarodowościowy, żeby Dunadanów było więcej. Fajnie by było. Czemu nie? No, to jak zapraszam na stronę Zostań Dunadanem, żeby zostawać Dunadanem. Poezja z Berezina Wiersz pochodzi z tomika, strzeż się komornika Czyta Eugeniusz Dupiaga Pora się rozstać nam, sąsiedzie Na związek nasz padł cień Uprzedzeń demon nas nie zwiedzie Lecz rozstań przyszedł dzień Pożegnaj ze mną się, sąsiedzie Rozłączmy z Ingiem Yang Czyż przyjaźń, co się rodzi w biedzie Narazić chcesz na szwang. Pora się rozstać Nam sąsiedzie Uniknąć trzeba zła Lecz nie myśl o mnie źle Achmedzie Skinem kinem nie jestem ja Więc odejdź w siną dal Sąsiedzie, niech Prędko wóz twój mknie, bo tak ci dzisiaj z mordy jedzie, że zżygać można się. Ja chciałem tu powiedzieć wszystkim, powiedzieć wszemi wobec, że bardzo mi się nie podoba to, że ja tak fantastyczne dzieła tworzę i nie dostaję za to nic. Nic nie dostaję! A byłem na koncercie bardów, przynajmniej koncercie, jak się nazywa? Festiwal bardów, czy konkurs, opa, festiwal taki. Taki, że przychodzą różni i śpiewają. Tu śpiewa jeden śpiewa o brzozach, drugi o wrzosach, a trzeci śpiewa o tym, że w kiblu jego gówno ładnie pachnie. I każdy może coś zaśpiewać, o czym chce, Bart, tylko że musi przejść przez eliminację, czyli to ogólnie by nie przeszło na przykład. I, I faktycznie, faktycznie ta teoria działa, bo nie było ani jednej piosenki ogólnie, i no i tak się śpiewają. No i słucha tego z 50 osób może. Eee... Czy ileś, no nie wiem, że mam małe ilości w każdym razie, ale bardzo przyjemne jest. I co? No i oni są tutaj, prawda, sponsorowani! dostałem pieniądze od miasta, od państwa czy coś. No i jak tam byłem, no ja nie byłem na samym koncercie, byłem potem, jest taka wolna scena. To przychodzą ludzie, którzy chcą. No mi się bardziej podoba, bo nikt mnie nie zawraca głowy ocenianiem. No to tam raz zaśpiewałem, co trochę było takie, nie wiem, zaburzające ogólny trochę klimat, nie? ale zaśpiewamy i było wesoło I, i fajnie, ludzie byli bardzo przyjemni I krążyła petycja wtedy o to, żeby to podpisać tą petycję petycja mówiła, że my tutaj żądamy ochrony tej kultury tych dóbr, tego naszego śpiewania yy, za pomocą jakichś państwowych dotacji, najpierw na stałe w budżecie żeby płacili tyle samo co, co rok, co miesiąc No, a my będziemy wtedy mogli spokojnie sobie tworzyć i robić co chcemy i nie będziemy się już przejmować tym, czy ktoś nas w ogóle słucha, bo wtedy możemy... No nie mamy tego... tylko Tej presji, że komuś się musi podobać to, co robimy. I to, tak mniej więcej tak, taki był wydźwięk tego. No i... I co? No, I nie podpisałem. Dlaczego? Bo jestem chory! Już mówiłem dlaczego. Jestem chory. Wy leczycie, to będę zdrowy i mogę podpisać. I... Yy, tego. I... No, a i tak sobie teraz myślę, że ja tu robię poezję. Robię poezję, to jest prawdziwa poezja. Konkursowa też z różnych stomików wielu pochodzi, jak przecież za każdym razem mówię. I nikt mi za to nie płaci? To po co ja to mam robić? No, po co? Bez Unii i w ogóle pieniędzy z miasta, państwa, samorządu, innego tam rządu, to jest bez sensu i tylko problem polega na tym, że ja nie jestem sukinsynem, synem. to jest moja choroba trochę, no więc mam nadzieję, że mnie w tym sanatorium, w, sanatorium wyleczą I, i przy okazji tak z rozpędu, jak stanę się już prawdziwym Polakiem y, takim, to to ja z, przy okazji zostałem też synem i będę mógł wtedy bez żadnych skrupułów rozumieć to, że zabieranie pieniędzy innym to nie jest tak naprawdę złodzieństwo kiedy się to nazwie redystrybucja albo jakoś innym słowem? Yy, ja to wtedy zrozumiem. No ja teraz zrozumiem, bo te, teraz na przykład nie rozumiem, ale nie można ode mnie wymagać, żebym się zachowywał jak zdrowy, kiedy jestem chory. No, już mówiłem o tym. Yy, I tylko tak, więc na razie, póki jestem chory, to ja se szukam, że na przykład. Nie wiem, może, może zrobię tak, że wywalę wszystkie te projekty, co robię, takie poważne, i zacznę jeden śmieszny, ale będzie drogi, bo trzeba płacić za kupę śmiechu, a nie tak. Ale to pewnie się nie uda, bo kto by chciał płacić, kiedy wystarczy włączyć telewizję i już jest śmieszny. To lipnie jest trochę. to I te deprecha, deprecha, jesienna deprecha, to jest tak... Ręcistka jedna rwała dla mnie złoty ząb. No, a ponieważ jest zima, to ja nigdzie nie jeżdżę, nie wychodzę i się zamknąłem tu w więzieniu do wiosny. Byle do wiosny, jakoś. I, i, i co? Aha, i jeszcze mam ogłoszenie: sprzedam monitor. Ktoś chce? Monitor mam. Monitor, bardzo dobry monitor. Hewlett Packard, monitor z, z głęboką czernią, i ten. No, był w każdym razie najlepszy w swojej cenie. Zdecydowanie był. A teraz taki tani już. I to jest 19-calowy monitor z rozdzielczością 1440 na 900 i ma wejście VGA. Ale to nieważne, bo to są przejściówki wszystkie. Jakie tylko są. No i tyle. Chce ktoś kupić? To niech przyjedzie i weźmie, bo mi się nie chce pakować i płacić za kuriera, bo, bo nie chce mi się po prostu. Wolę poezję z Bereźną tworzyć. tu. Tak, i, i się chciałem pożegnać, bo muzyczka się zbliża do konkluzji pięknej i przypominam jeszcze sobie, że na stronie www.masakrytyczna.com jest miejsce na twój komentarz zawsze. Jest miejsce też na propozycje różne, na jakieś takie finansowe propozycje, że na przykład ja tu, ja tu niżej podpisany zobowiązuję się, że cię wyleczę. Za darmo oczywiście. Albo ja się zobowiązuję, że subskrybować będę twoje, nie wiem co, twoje odcinki czegoś śmiesznego. Albo, albo że ja, niżej podpisany, zobowiązuję się dostarczyć dwie puszki piwa na miesiąc. Podskazany adres. Albo, że ja zobowiązany, tutaj, ja niżej podpisany, zobowiązuję się śmiać z każdego odcinka masy krytycznej. To było wszystko by na dzisiaj i dobranoc. Państwu. www.masakrytyczna.com